847 647 4 847, 647 4000 847 647 447, i 3, Radiowy magazyn posiadłość. Słuchacie radiowego magazynu posiadłość.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 Finansowanie Nieruchomości oczami eksperta Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Przy mikrofonie Tomasz Dodziński I Wiktor Klepczarz. Bieżące wiadomości z rynku nieruchomości Porady i sugestie Co wiedzieć trzeba, gdy przyjdzie potrzeba Zapraszamy z rynku nieruchomości. Bańka nie ma żadnej bańki realnościowej, przynajmniej tak twierdzi główny ekonomista stacji telewizyjnej CNBC, który powiedział, iż obecny rynek po prostu nie pasuje do definicji. Z tą opinią zgadza się dyrektor generalny Quick and Loans Bill Emerson. On również wypowiedział się na kanale CNBC. Cytuję: Nie sądzę, aby spełnione były podstawowe przesłanki, które prowadzą do bańki realnościowej. Koniec cytatu. Grupa do spraw uczciwych praktyk realnościowych oskarża Bank of America o dyskryminację. Sojusz National Fair Housing Alliance dołączył do dziewięciu lokalnych organizacji zajmujących się uczciwymi praktykami realnościowymi w celu wniesienia skargi o dyskryminację przeciwko Bank of America. Mówi się, że bank lepiej dba o przejęte nieruchomości w białych dzielnicach niż ma to miejsce w społecznościach afroamerykańskich i latynoskich. Do już wniesionej skargi w zakresie federalnej ustawy o uczciwych praktykach realnościowych, czyli Fair Housing Act, dodano nowy dowód rzekomego dyskryminującego traktowania przez Bank of America. W oświadczeniu bank odpiera oskarżenie o dyskryminację, dodając, że badanie przeprowadzone przez Fair Housing Alliance było błędne. Wynajem przez Airbnb może zaszkodzić Twoim staraniom o refinansowanie. Dorabianie dodatkowych pieniędzy przez wynajem pokoi w swoim domu za pośrednictwem takiego serwisu jak Airbnb może kosztować ci pieniądze, gdy będziesz chciał skorzystać z refinansowania. The Wall Street Journal donosi, iż niektórzy kredytodawcy, w tym Wells Fargo i Bank of America, poddają obecnie kredytobiorców dodatkowej weryfikacji podczas ubiegania się o refinansowanie. Niekiedy ci właściciele domów muszą płacić wyższe stopy procentowe. Niektórym nawet odmawia się refinansowania. Kiedy dodawcy twierdzą, że usługi wynajmu pokoi zacierają granice między nieruchomością mieszkalną i komercyjną. Federalna Komisja do Spraw Łączności ogranicza liczbę automatycznych połączeń telefonicznych dotyczących zaległości hipotecznych. Wiemy, że Ty nie zalegasz z płatnościami hipotecznymi, ale wiele z tych osób, które mają zaległości, nie będzie otrzymywać już tylu telefonów generowanych przez komputer, co do tej pory. Federalna Komisja do Spraw Łączności opublikowała ostateczne zasady regulujące sposób, w jaki firmy mogą próbować ściągać należności hipoteczne, pożyczki studenckie lub inne wierzytelności należne na rzecz rządu federalnego. Zgodnie z nowymi przepisami poborcy będą mogli wykonywać do 3 połączeń miesięcznie na numery komórkowe. Automatyczne połączenie telefoniczne generowane przez komputer, czyli tzw. robocalls, będą dozwolone tylko wtedy, gdy zalegasz ze spłatą długu lub jeśli istnieje bezpośrednie ryzyko niewykonania zobowiązania. Oakland coraz bardziej atrakcyjne Domy w San Francisco są drogie i jest na nie duży popyt. Średnia cena domów w San Jose przekroczyła niedawno milion dolarów. Dlatego nabywcy i najemcy coraz częściej zerkają w stronę Oakland. Dlaczego nie? Powiedział stacji telewizyjnej KTVU Fax2 dyrektor generalny Visit Oakland Mark Everton. Domy w Oakland nie pozostają zbyt długo na rynku. Zdaniem pośredników na rynku nie ma jednorazowo więcej niż około 300 domów na sprzedaż.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 847 647 4000. Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy Posiadłość. 847 Internet. Posiadłość.com Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 Mój no dom.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 Posiadłość.com Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości Ożywienie w Detroit nadal trwa! Ceny domów w Detroit nadal idą w górę. Najnowszy indeks cen domów firmy Standard Poor's Case-Shiller stwierdza, że ceny w obszarze metropolitarnym Detroit wzrosły w czerwcu o 5,1% w ujęciu rok do roku i są obecnie aż o 67% wyższe w porównaniu do niskiego poziomu z kwietnia 2011 roku. Ogólnie ceny pozostają około 15% poniżej ich wysokiego poziomu z końca 2005 roku. Powolne sprzedaże luksusowych domów. Według Krajowego Związku Realnościowców sprzedaże domów wycenionych na milion dolarów lub więcej spadły w lipcu o 4% w porównaniu do ubiegłego roku. Ale wśród ekspertów panuje niezgoda na temat tego, co jest przejściowym zjawiskiem lub trendem. Jonathan Miller z firmy Miller Samuel, zajmujące się wyceną nieruchomości i doradztwem powiedział stacji CNBC, że zmiękczenie rynku po części wynika z agresywnej polityki cenowej, a częściowo z nadmiernej podaży. Zdaniem Millera rynek luksusowy, cytuję, jako pierwszy odżył po kryzysie finansowym i po prostu nastąpiła normalna reakcja rynku. Koniec cytatu. Zbyt mała liczba rzeczoznawców, wzrost liczby opóźnień, zamknięcia transakcji. Szanse na to, że zamknięcie Twojej transakcji ulegnie opóźnieniu w wyniku problemów związanych z wyceną rosną. Według najnowszego badania Campbell Inside Mortgage Finance Housing Pulse Tracking Survey, coraz większa liczba opóźnień zamknięcia transakcji, wynika z problemów z wyceną, w tym ze zbyt małej liczby rzeczoznawców. W sierpniu problem z wycenami stanowił 14% opóźnień w zamknięciu transakcji, prawie dwukrotnie więcej niż miało to miejsce w styczniu. Nie ma ślubu? Nie ma zakupu domu. Istnieje wiele teorii na temat tego, dlaczego wskaźnik wartości domów w Ameryce spadł do najniższego poziomu w historii. Jedni są zdania, że zbyt trudno jest uzyskać kredyt hipoteczny. Z kolei drudzy mówią, że to właśnie dług studencki powstrzymuje milionowców przed zakupem. Jednak William Whitten, ekonomista do spraw rynku nieruchomości z MIT, oferuje wyjaśnienie, które tłumaczy sytuację wpływającą na tworzenie gospodarstw domowych. Podczas rozmowy z National Public Radio powiedział, że jeśli nie jesteś w ustatkowanym związku małżeńskim, to jest o wiele mniej prawdopodobne, że kupisz dom. Wzrost wydatków na budowy dzięki remontom. Minione lato było bardzo dobre dla ulepszeń domów. Analiza danych Biura ds. Ewidencji Ludności przeprowadzona przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów wykazała, że podczas gdy wydatki na budowę domów jednorodzinnych i wielorodzinnych spadły w lipcu, to nastąpił 1,5% wzrost wydatków na remonty domów. Ogółem wydatki na budownictwo realnościowe osiągnęły sezonowo dostosowane tempo roczne na poziomie 445 miliardów dolarów, co stanowi skromny wzrost w porównaniu do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 Uwaga! Osoby poszukujące mieszkania do wynajęcia. Nordbrook. Dwie duże sypialnie, duża widna kuchnia, jadalnia, salon z balkonem, pralnia i piwnica w budynku. Prywatny parking 20 stóp od drzwi wejściowych. Dystrykt szkolny w Nordbrook. Czynsz miesięczny to jedyne 1000 dolarów. Osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania w Nordbrook prosimy o natychmiastowy kontakt pod numer telefonu 847-647-4000. 847 647 430.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 Prosimy o uwagę osoby poszukujące domu na północno-zachodnich przedmieściach. Olbrzymi, trzypoziomowy dom w miejscowości Inverness.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 Dzwonj już teraz. 847-647-4000. 847-647-4000. Nie czekaj. dzwoń już teraz. 847-647-4000.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 Posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 847-647-4000 Posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Więcej Baby Boomersów kupuje nieruchomości za granicą. Pokolenie Baby Boomersów kontroluje niemal dwie trzecie kapitału własnego w nieruchomościach mieszkalnych w tym kraju. A teraz coraz więcej z nich inwestuje również w nieruchomości za granicą. Redaktor i wydawca magazynu Life and Invest Overseas powiedział Business Report, że łatwo zrozumieć ten trend. Jak mówi, cytuję, „Bumersi są bardziej wykształceni i więcej podróżowali niż jakiekolwiek pokolenie wcześniej. Koniec cytatu. Jego zdaniem, rozglądając się za możliwościami inwestycyjnymi lub emerytalnymi, „Bumersi coraz częściej szukają poza granicami USA. Kobiety są lepsze od mężczyzn w spłacaniu kredytów hipotecznych. Kobiety nabywcy często płacą więcej niż mężczyźni za kredyty hipoteczne, ponieważ często ich oceny kredytowe są słabsze. Więc to dość ironiczne, że nowy raport przygotowany przez Urban Institute analizujące dane z CoreLogic stwierdza, że kobiety są rzeczywiście lepsze niż mężczyźni w spłacaniu kredytów hipotecznych. Zdaniem Instytutu ich ustalenia sugerują, iż należałoby opracować bardziej niezawodne i dokładne miary ryzyka, aby uniknąć. Odmów udzielania kredytów hipotecznych kobietom, które wyśmienicie radzą sobie z regulowaniem zobowiązań hipotecznych. Dyrektor Generalny Toll Brothers chwali stabilny i solidny rynek. Szef jednej z największych amerykańskich firm budowlanych uważa, iż amerykański rynek nieruchomości nie przeżywa obecnie boomu, ale jak twierdzi, to dobra wiadomość. Dyrektor generalny Toll Brothers powiedział stacji Bloomberg News, że nie jest to boom, a silny i solidny poprawiający się rynek realnościowy. Jego zdaniem nie ma porównania z rynkiem, jaki istniał w połowie lat 2000, który był zupełnie przegrzany i miał złe podstawy. Przywracanie blasku najbardziej zaniedbanemu pomieszczeniu w domu. Czy Twój garaż to najbardziej zaniedbane pomieszczenie w domu? Może kiedyś tak było, ale już nie jest. Według The Wall Street Journal sprzedaże produktów służących organizacji porządku w garażu gwałtownie rosną. Oczekuje się, że w tym roku i co roku do 2019 sprzedaż wzrośnie o 4,5%, kiedy to dochody w tym sektorze wyniosą 2,4 miliardy dolarów. Gazeta donosi, że w jednym z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku 1 na czterech właścicieli domów przyznał, że jego garaż był tak wypchany śmieciami, że nie mógł nawet zmieścić w nim jednego samochodu. Ale teraz coraz więcej właścicieli domów przejmuje z powrotem kontrolę nad swoimi garażami i zamienia je w miejsca, których nie boją się pokazać potencjalnym nabywcom. Przedmieście Atlanty wprowadzają kontrolę nad nowymi, przydrożnymi znakami. Niedawno informowaliśmy o jednym z bogatszych okręgów Waszyngtonu, który zamierza wprowadzić całkowity zakaz stawiania jakichkolwiek szyldów drogowych, w tym tablic reklamujących powstające nowe dzielnice domów jednorodzinnych. Jednak na przedmieściach Atlanty zastosowano inne podejście. Urzędnicy w okręgu Cobb wprowadzili tzw. home builder kiask, czyli nowy sposób wyświetlania informacji o nieruchomościach bez całego tego bałaganu, jaki tworzą znaki w pasie drogowym. Deweloperzy i budowniczy mogą dzierżawić panele na kioskach, które są strategicznie rozmieszczone w całym okręgu.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 Illinois Star Realtors Wskażemy Ci bezpieczną drogę do klausingu. Zadzwoń teraz 847 4000 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do clousingu Tom Dudziński 847 8476474000. 847 Posiadłość.com 1030 czy 1300? Nie ma znaczenia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 Energii!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 miłości do nieruchomości.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 1300 AM, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Słuchajcie, radiowego magazynu Osiadłość. Podjąłeś decyzję o sprzedaży domu, i zastanawiasz się, komu to powierzyć.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 Bo tysiąc dolarów drogą nie chodzi. 847-647-4000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 Dzwonisz teraz. 847-647-4000. 847 4, 4000 tysiące. 6, 4, 7, tysiące. Nie czekaj, dzwonisz teraz. 847-647-4000. 6,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 Gdzie mileniowcy mają najwięcej oporów przed wyprowadzką? Pokolenie Millennium w New Jersey wydaje się szczególnie niechętne wyprowadzać z domu rodziców. Według najnowszego badania przeprowadzonego przez PEW Charitable Trust Stateline, Line, ten ma najwyższy odsetek mileniowców, którzy nadal mieszkają z rodzicami. 44% w porównaniu do średniej krajowej wynoszącej około 33%. Connecticut, Nowy Jork, Florida i Kalifornia również przewyższają średnią krajową. Dakota Północna ma najmniejszą liczbę przedstawicieli pokolenia milenium mieszkających w domu z rodzicami. Jedyne 15,6%. Zdaniem Freddie Mac rok 2016 będzie dobry dla zaciąganych kredytów.